Państwo, to zacznijmy może modlitwą, no tak jak na chrześcijan przystało. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Chryste, który przez historię zbawienia mówisz nam o swojej miłości, o swoim istnieniu, o tym, że chcesz nas zbawić, prowadź nas tymi drogami, aby wszystko było spożytkiem dla nas, ale także dla uwielbienia Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę, drodzy Państwo, kolejne nasze spotkanie, kolejne nasze, nasze pochylenie się nad tekstami Pisma Świętego. Przypominam, że naszym celem jest poszukiwanie sposobów, w jaki Pan Bóg się objawia. Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że to, co do doktorze... To, co dotychczas nam się udało tutaj jakoś odkryć, zobaczyć, przyjrzeć się, doprowadziło nas do tego, że, rozwija, że można mówić o pewnym rozwoju objawienia, że, że Pan Bóg nie pokazuje siebie od razu w całości, tylko prowadzi człowieka, prowadzi naród wybrany, prowadzi do tego, żeby no właśnie człowiek mógł go zrozumieć, przyjąć, zaakceptować i pójść jeszcze dalej, tak? To jest yy, właśnie coś bardzo ciekawego w tym wszystkim, że ta, ta sprawa nigdy, ta sprawa objawienia, nigdy nie jest skończona, tak? Ona jest ciągle taka, no jeszcze można, jeszcze można trochę, jeszcze można dalej, tak? jeszcze, można, jeszcze można, kawałek, tak? I to jest coś moim zdaniem bardzo fajnego w Piśmie Świętym, no bo nawet jeżeli już poznamy monoteizm, to patrzcie następnym krokiem, jest to, co Jezus zrobił, pokazując nam Trójcę Świętą, prawda? A, a idziemy dalej, to Pan Bóg nam chce pokazać siebie tak już w całości, tam gdzieś w niebie po, po naszym stanięciu przednim, prawda? Zobaczcie, to się wszystko rozwija, to się wszystko jakoś tak układa w taki właśnie rozwój. To jest jedna rzecz, którą przez te dotychczasowe spotkania chciałem Państwu pokazać. A druga rzecz, że tymi, którzy rzeczywiście pracują nad monoteizmem, czyli w, y, y, jakoś dokładają swoją cząstkę do rzeczywiście zrobienia monoteizmu, czy wykształcenia monoteizmu, czy odkrycia monoteizmu, no jakkolwiek to zrozumiemy to słowo, prawda, A czy odkrycia w tym znaczeniu, to słowo rozumiemy, y, y, no to, to są prorocy, tak. I my jesteśmy właśnie w tej chwili, w tym e, czasie proroków, e, i w tym czasie proroków właśnie dzieją się rzeczy dosyć e, takie, no, nazwijmy to e, ciekawe. No i przechodzi do nas e, w tym całym naszym badaniu, objawienia, przechodzi do nas czas niewoli babilońskiej. I temu niestety będziemy musieli poświęcić trochę może więcej czasu no bo zajmie nam to trochę czasu. W tym znaczeniu niestety. Znaczy, no nie wiem, zobaczymy, jak, jak mi to będzie się mówiło tutaj to, więc... A nie, czy nie będzie za mało? Bo, no właśnie, dwa weekendy może jeszcze byłoby dobrze. Na czym rzecz polega? Dlaczego ja mówię, że to jest taki bardzo ważny moment i to, Zajmie nam trochę to czasu, dlatego że, drodzy Państwo, właściwie jesteśmy w samym jakby centrum objawienia monoteizmu, tak? Właśnie niewola babilońska. I właśnie dlatego musimy to jakoś dobrze zrozumieć, tak? Znaczy, musimy to jakoś do tego dobrze podejść. Jesteśmy gdzieś w siódmym, znaczy końcówka VII wieku, początek VI wieku, tak? Mamy proroka Jeremiasza, ten prorok Jeremiasz jest dla nas tutaj no, bardzo ważną postacią. Bardzo ważną postacią. To jest y, ktoś, kto, y, ja się tak y, dla y, potrzeb wykładów y, tak się trochę śmieję, że to jest taka wielka tru, trójca, tak? Jeremiasz, Ezechiel i deutero tak? Bez tych proroków nie byłoby monoteizmu. Oczywiście proszę to przyjąć jako pewnego rodzaju przesadę, to co ja teraz mówię, prawda? No bo to od Pana Boga zależy, czy będzie monoteizm, czy nie. Ale chodzi mi o to, że, że ta, ta trójka proroków jest, jest tutaj bardzo ważna. Ta trójka proroków jest tutaj no, taka jakby fundamentalna. No i dlatego musimy trochę się zatrzymać na Jeremiaszu. Hmm. Wydaje się, że czymś bardzo ważnym jest to, że Jeremiasz wychodzi poza schemat, który dotychczas był u proroków. Pamiętacie Państwo też, że jeżeli przeglądacie teksty proroków, to, to, to od razu to widzicie, że wśród wielu tych mów, które tam prorocy wygłaszają, czy tych tekstów, które tam są, mamy takie fragmenty, które są krytyką obcych bogów, tak? że no, po prostu prorocy jakoś pokazują, że ci obcy bogowie nie mają w ogóle racji bytu, że, że są właściwie, nie chodzą, nie, nie mówią, trzeba ich nosić i tak dalej. To to, u to jest bardzo wiele takich tekstów. Natomiast okazuje się, że przy Jeremiaszu idziemy dalej, tak? Znaczy u Jeremiasza też są takie teksty, ale idziemy dalej przy Jeremiaszu, w tym znaczeniu, że następuje tutaj jakaś walka, tak? to znaczy no, walka ideologiczna, walka intelektualna. To jest przed nami, to trzeba by dobrze tutaj zrozumieć. Na czym ta walka polega? Walka z bogami obcymi, czyli z tymi Elohim, Acharim bogami właśnie obcymi, to dokładnie obcymi bogami, odbywa się na płaszczyźnie u Jeremiasza, tak jak to było u innych proroków, że Jeremiasz mówi ludziom, słuchajcie, nie jest tak, że Jachwe jest jednym z bogów Panteonu, tak? albo Jachwę jest pierwszym z bogów Panteonu. No bo pamiętacie, jesteśmy w tej środowisku rolników, prawda? I oni po to, żeby mieć dobre plony na swoich ziemiach, no to czcili tych obcych bogów w obcych świątyniach, które po prostu były no, niedaleko ich, ich ziemi. Tak? I to, to jest kwestia jakby taka w ten czas bardzo mocno przyjęta. Wchodzimy tutaj w kwestię tych, tej tak zwanej prostytucji sakralnej i tak dalej. I Jeremiasz, oczywiście o tym mówi, o tym mówi, ale zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że to, ta, ta mowa Jeremiasza jest posunięta troszeczkę. Znaczy stwierdźmy, tak jest, że on przeciwko temu się, przeciwko tym właśnie obcym bogom się skłania. Ale do tego dodaję jeszcze jedną rzecz. Spójrzmy, drodzy Państwo, na siódmy rozdział jego księgi. Tak? dokładnie na to, co on ma powiedzieć w świątyni. I rozumiemy to na tle tego, tego właśnie kultów płodności, kult, tych, tych działań, które w ten czas były zajmowane, podejmowane. Otóż Jeremiasz ma w imieniu Pana Boga powiedzieć tak. To mówi Pan zastępu Bóg Izraela. Od trzeciego wersetu siódmego rozdziału czytamy. Poprawcie postępowanie i uczynki wasze, a pozwalę wam mieszkać w tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Co przez to rozumiemy, przez to, to, to, to właśnie, co Jeremiasz ma na myśli. Mianowicie to, że ludzie, którzy żyli w ten czas, oni opierali się na tym, że dany Bóg, jako król danego rejonu, no ma o swój rejon dbać, tak. W związku z tym, jeżeli ja przychodzę do świątyni jerozolimskiej, to teraz ja jestem pod opieką Jahwe, tak. I dlatego to jest to, to, to sformułowanie świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska, to jest po prostu mówienie, no, no, no jakby usprawiedliwienia siebie, tak? Czy ja mówię, no to jestem bezpieczny, zresztą to z nas będzie mówił Jeremiasz, świątynia pańska jest dla mnie zabezpieczeniem, oto świątynia pańska, świątynia pańska, jesteśmy w świątyni, nic się nam nie stanie i tak dalej. Albowiem, jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, jeżeli będziecie kierowali wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeżeli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, jeżeli krwi niewinnej nie będziecie wylewać na tym miejscu, jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami w waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, które dałem waszym przodkom. Od dawna i na zawsze. Oto wy na próżno, to jest ósmy werset, oto wy na próżno pokładacie ufność w złodniczych słowach świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska. Naprawdę? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za obcymi bogami, których nie znacie? A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym miejscu, na którym ja wzywano mojego imienia. Mówicie, oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal pełnić te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w, oczy, w waszych oczach ten dom, na którym wzywano imienia pańskiego. Ja to dobrze widzę. I dalej bardzo ważny tekst. Idźcie proszę do mojego przybytku w Shilo, gdzie dawniej obrałem mieszkanie dla mojego imienia. Patrzcie, co uczyniłem. A teraz, jeżeli poprawicie postępowanie, a teraz, ponieważ pełnicie te występki i mimo, że mówiłem do was nieustannie, niezmordowani, nie słuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, uczynię temu domowi nad którym wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność i temu miejscu, które dano waszym przodkom, to samo co Silo. Można Shiloh obejrzeć, znaczy, jeżeli macie państwo taką możliwość, bo tam nie zawsze można dojechać, bo czasem Palestyńczycy z Żydami się kłócą i tam nie można dojechać, ale jakbyście pojechali do Shiloh, to byście zobaczyli rzeczywiście kamień na kamieniu, prawda, nie leży, tak. To jest rozwalona ta świątynia i w dalszym ciągu jest rozwalona. Co jest tutaj, jaka sprawa jest pokazana w tym, w tym tekście, który właśnie w tej chwili pokaza, przeczytałem. Mianowicie w tym miejscu Pan Bóg domaga się od Izraelitów, żeby oni go przestali rozumieć tak jak jednego z bogów Kanaanu, tak? No bo zobaczcie, każdy Bóg Kanaanu no, chce mieć swoich wyznawców, tak? Każdy Bóg Kanaanu zabezpiecza swoją świątynię, a Jachwę mówi, nie, jeżeli nie poprawicie waszego postępowania, ja zniszczę to miejsce. Jak to? Bóg chce zniszczyć swoje miejsce, nad którym wzywano Jego imienia? To znaczy, że On nie jest związany z tą ziemią? To znaczy, kim On jest? Jeżeli On chce to zniszczyć, to, to, to, to, to świątynię, prawda? I mówi, uważajcie, bo będzie tak jak Szilo. Jak tutaj jeszcze nie przeczytałem, Odrzucę was przed mego oblicza, podobnie jak to uczyniłem z waszymi braćmi całym pokoleniem Efraima. Odrzucę was. To zobaczcie, że, to jest, że te słowa jakby godzą w y, samą istotę istnienia narodu. No to znaczy, znaczy kim my mamy być? Co to ma być między nami tutaj? Jakim mamy być ludem? Tak? Jeżeli Bóg nas niszczy, jak to? Bóg staje przeciwko nam? Myśmy się przyczyli, drodzy Państwo, że mamy takie fragmenty, że mamy w Piśmie Świętym taki obraz Pana Boga jako Ojca, miłującego prawda, ludzi przychodzącego im z pomocy, ale zobaczcie, że znajdują się w Piśmie Świętym takie fragmenty, gdzie Bóg pokazany jest jako wróg, jako ktoś, kto atakuje. O, to jest jedno z tych miejsc. Tak? Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że Bóg chce w tym momencie no, dać tym ludziom szansę nawrócenia, myślenia. Zobaczcie, że Bóg dopomaga, dopomina się, jak tutaj czytałem te, te, te wskazania, prawda? Bóg dopomina się moralnego życia. I ta właśnie moralność tu jest czymś jakby zachwianym. Bóg mówi... To nie jest tak, że możecie przychodzić do mojego domu, możecie składać mi ofiary, i jednocześnie możecie być z ludźmi złymi moralnie. Nie może tak być. Ja się dopominam u Was o to, żebyście byli moralnymi ludźmi, postępowali zgodnie z tym prawem, prawda? Kierowali się wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego. Nie uciskajcie cudzoziemca, sieroty i wdowy. Tak, nie rozrywali niewinnej krwi w tym miejscu. Zobaczcie, że to jest działanie Pana Boga, czy ten tekst u Jeremiasza wypowiedziany przez Jeremiasza jest takim działaniem Pana Boga, w którym Pan Bóg chce tych ludzi właśnie sprowokować do tego, żeby oni zaczęli myśleć o tym, to znaczy kim jest dla nas Pan Bóg, to znaczy nie ma między nami relacji takiej jakiejś, no wiecie, na amen, na, na, na zawsze, prawda, że, że to Pan Bóg jest ciągle z nami, to w takim razie wiecie, zawsze tam jakąś ofiarkę się złoży, to Pan Bóg nam przebaczy i tak dalej, a to Pan Bóg mówi nie. I to nie dlatego, że, że ci ludzie są nie wiem, niewykształceni, czy jakoś tam mało czczą Pana Boga, tylko są niemoralni. Zwracam Wam na to uwagę. Znaczy, Jakbyśmy, no nie mamy czasu, pamiętacie na początku naszych spotkań, ja trochę pokazywałem teksty, te, te bliskowschodnie, ówczesne, prawda, e, niewiele, bo niewiele, ale e, zobaczcie, drodzy Państwo, że, że nie mamy czasu, żeby poczytać teksty mówiące o bogach, czy o relacjach między bogiem a, a czy bo, między bogami a ludźmi w religiach bliskowschodnich, to znaczy tych, tych tych okolicznych, prawda, warto by do tego sięgnąć, zobaczyć, to, no to nie mamy czasu tutaj. Ale zobaczcie, że tam niekoniecznie jest moralność związana z Bogiem. Znaczy pewnie też tak jakieś tam fragmenty, ale bardziej na przykład, no nie wiem, kodeks Hammurabiego mi przychodzi do głowy, prawda? Moralność jest związana, czy dobre postępowanie jest związane ze społecznością, w jakiej ja jestem. Jeżeli ja zrobię coś złego, to ja robię to przeciwko społeczności, przeciwko ładowi społecznemu, który w, danej, w danym mieście, w danej społeczności się znajduje, tak? A zobaczcie, że tu nie ma nic tego, tutaj nie ma u jachwę. Jachwę domaga się w ogóle moralności, w ogóle tego, żebyśmy dobrze żyli, tak? I to jest ciekawe, bo Pan Bóg jakby żąda od tych ludzi, żeby oni chcieli coś więcej, tak? Znamy historię, wiemy jak to się odbywało, oto przed, w tym czasie, kiedy Jeremiasz żyje, upada Asyria. Tak? Babilończycy, czyli państwo neobabilońskie zdobywa Asyrię, co w oczywisty sposób powoduje, że wszystkie państwa, które były pod okupacją asyryjską, musiały płacić kontrybucje. No nie muszą płacić kontrybucji, tak? W związku z tym mają trochę pieniędzy. E, młody król Jozjasz, który w ten czas żyje w Izraelu, m, cóż robi? No remontuje świątynię, tak? Pamiętacie Państwo tam znaleziono, w cudzysłowie znaleziono, znaleziono księgę powtórzonego prawa, tak? E, podczas tego remontu świątyni. Przeniesiono tę księgę do króla, król rozerwał szaty i mówi, no słuchajcie, to musimy coś zrobić, bo, bo nie, nie, nie, nie, nie, nie spełnialiśmy prawa, które Bóg nam dał. I zobaczcie, że on w ten czas właśnie Jozjasz dokonuje reformy kultu w ogóle, czyli na przykład niszczy wszystkie świątynie poza Jerozolimą, tak? Również i świątyni Jachwe, żeby to nie było jasne, tak? Bo świątyni Jachwy też były poza, poza Jerozem. On wszystko yy, niszczy. Robi coś, co nazywamy centralizacją kultu. I drodzy Państwo, no, jeżeli Jozjasz w tym momencie niszczy świątynię danemu Bogu, tak to? No, to co robią wyznawcy tego Boga? Słucham. Denerwują się, ale nie do końca. Bo to jest ten sam mechanizm, co Izraelici w stosunku do O, Oto jesteśmy bezpieczni w tej świątyni. To nie my mamy zabezpieczać świątynię, tylko Bóg ma se zabezpieczać świątynię. To jest, to jest Jego świątynia. Król w imię Jachwę zniszczył im świątynię. Niech Bogowie się teraz dogadają. Tak? I nie ma tam zbyt wielkiej takiej może... znaczy... Może nie oceniajmy, może sformu sformułowanie jest zbyt wielkie to może nie jest naj najbardziej szczęśliwym sformułowaniem, zbyt wielkiej reakcji yy, takiej przeciwnej. Znaczy nic o niej nie wiemy, o tak powiedzmy, więc ona nie, mo nie mogła być wielka albo była zatajona przez yy, yy, tych, którzy napisali Pismo Święte. Ale ważne jest, że ci ludzie tak stanęli i powiedzieli, no dobrze, no teraz Bogowie niech się dogadają, który z nich jest większy. I jak państwo pamiętacie z historii, i to jest bardzo ważny moment tutaj nasz, jak pamiętacie z historii, w którymś momencie, kiedy upada ta Asyria, to oczywiście przestrzeń polityczna nie znosi próżni. Tak? Tam na północy w Asyrii jest Nabochodonozor. Idzie na zachód, na, dobrze, na zachód i na południe, tak? żyznym półksiężycem. No, ale Faraon też nie, prawda, próżnuje i natychmiast idzie na północ, tak? Natychmiast. Po co? No, żeby zdobyć nowe tereny, prawda? No, to jak Aserii już nie ma, to on może, może iść do przodu i zdobywać jakieś tam tereny dla siebie. No i musi, no, nie da rady, musi przejść przez Palestynę. I wysyła posłańców do Jozjasza którzy mają mu powiedzieć, że no słuchaj, ja nie ciągnę przeciwko Tobie, tylko po prostu chcę przejść przez Twój kraj. Nie wiemy, dlaczego Jozjasz nie pozwala mu na to i w bitwie pod Megiddo, czyli na północ od gór Karmelu, tam jest taka dolina, przez którą te wojska mogły przejść, rozpoczyna bitwę po prostu pod Megiddo, która niestety dla niego, dla Jozjasza kończy się tragicznie, zostaje po prostu zabity, tak? Faraon idzie do przodu, Faraon zdobywa wszystko po drodze, prawda? No ale, drodzy Państwo, to ma, co powiedziałem, to jest wydźwięk historyczny, polityczny, militarny, jasne, ale spójrzmy na to z punktu widzenia religijnego. Oto, ja, oto w imię Jahwe Jozjasz zniszczył świątynię wszystkich bogów Kanaanu, tak? Zniszczył wszystkie świątynie. To została tylko jedna, jedyna świątynia ta w Jerozolimie. I co się stało? No i bogowie odpowiedzieli. Pstryk Jozjasza i nie ma. To była kara. No dobrze. To teraz ci, którzy wierzą w Jachwę zastanawiają się zaraz. Jeżeli w imię Jahwe, Jozjasz dokonał tych, tego oczyszczenia, centralizacji kultu, tak? a okazało się, że on nie mógł zabezpieczyć Jozjasza, tak? tego, który był wykonawcą jego woli. On go nie zabezpieczył, go nie, nie, nie utrzymał przy sobie, prawda? nie dał mu wsparcia. To zaraz, to Jachwę jest słaby. To Jachwę jest niemocny. To kto tu jest Bogiem? I zobaczcie, że ten ca to całe wydarzenie jest wydarzeniem, które stawia pod znakiem zapytania w ogóle istnienie Jachwę. I to jest bardzo ważny moment w historii Izraela. Oni, ci, którzy wierzyli w Jachwę, no mogli się zachwiać w wierze. Mogli się zastanowić, że no, no, no to może rzeczywiście on nie istnieje. Może rzeczywiście on jest małoważny. Może rzeczywiście on jest słaby. Jak wyznaczył Jozjasza do tego, żeby oczyścił kult z innych bogów, a okazało się, że Jozjasza, prawda, ci bogowie po prostu zabili. No to, no to w takim razie Jachwę nie istnieje. Jachwę jest słaby. Tu pamiętajcie Państwo, że Izraelici, yy, yy, na w języku jest tak, że wszystko jest oparte na czynnościach, tak? To znaczy, jeżeli coś albo ktoś rusza się, to znaczy, że istnieje. Jeżeli nie rusza się, to znaczy, że nie istnieje, tak? To znaczy, jeżeli teraz Jachwę nie potrafił yy, uratować swojego króla, to znaczy, że nie istnieje. I oni stają wobec takiego dylematu, słuchajcie. Stają wobec sytuacji, w której oni muszą powiedzieć, znaczy, jakby muszą stanąć yy, wobec Boga i pytać, naprawdę istniejesz? Naprawdę to jest, ale, ale nie widać, żebyś istniał. Wydarzenie, które się stało, właśnie śmierć Jozjasza pod Megiddo, to jest wydarzenie, które, które no, zachwiało ich wiarą. To, to może Jachwę nie ma. Może to wszystko jest bez sensu, słuchajcie. No i e, oczywiście w tamtym czasie następuje rozkwit, powrót do, do, do czci różnych bogów, prawda, do tego, że, że ci bogowie no, zostali uhonorowani i wprawdzie Ilozjan zniszczył te wszystkie tak zwane wyżyny, czyli miejsca kultu, zniszczył, na, no ale ludzie dalej czcili, prawda, tego, tych, tych bogów, tak? Także Izraelici czcili, tak samo dalej po prostu szło, no bo w historii się pokazało, kto tu jest prawdziwym Bogiem, tak? W historii się pokazało. I, drodzy Państwo, no, w tym czasie y, naucza Jeremiasz. I nie wiem, czy pamiętacie, jak myśmy omawiali sobie Jeremiasza, mówiłem, że to jest jeden z najtragiczniejszych proroków. On, on mówi i nic to nie daje. On mówi, próbuje nawrócić Izraelitów, a, a z tego nic nie wychodzi, prawda? Ale teraz rozumiemy, dlaczego. Bo jak wyszło na to, że Jeremiasz jest jedynym człowiekiem, który mówi, ale słuchajcie, Jachwę naprawdę istnieje, Jachwe naprawdę e, żyje. No gdzie żyje? Zobacz, jego król, ten, który był e, w imię którego on występował, nie żyje. Jeremiasz no... No, no nie może nic powiedzieć, bo, bo, bo nie został posłany z odpowiednim słowem, tak? To, tak jak pamiętacie, on mówi, miał obnosić to jarzmo po Jerozolimie, prawda? Hananiasz przed po ławu, to jarzmo mówi, to mówi Jahwe, ja zniszczę króla, jarzmo króla babilońskiego tak, jak niszczę to jarzmo, tak? Nie odszedł, no, no, to co, ja, co ja mam powiedzieć, no, no, no jak ty masz słowo pańskie, to ja, ja zamilkłem no bo, no bo nie mam słowa pańskiego nie mogę ci nic powiedzieć ale Jachwę jest tym człowiekiem, który właśnie trzyma się nie Jachwę Jeremiasz jest tym człowiekiem, który trzyma się Jachwę tak? on jest z Jachwę on jest tym jedynym który ciągle mówi, nie Jachwę naprawdę istnieje poprawcie swoje postępowanie i drodzy państwo no jak znamy dalej historię prawda? znamy dalej historię i widzimy, że w którymś momencie nabuchodonozor zwycięża faraona Nacho. Faraon musi się cofnąć. To oczywiście trochę trwało, tak? No no. no. Więc zobaczcie, to był ten, ten, ten, ten czas, prawda, kiedy jeszcze ten nabuchodonozor nie przyszedł, tak, nie, nie atakował na południe. Zobaczcie, że to był czas no, trudny dla tych ludzi, prawda? Jest jachwę, czy jachwy nie ma, tak? I Następuje, następuje sytuacja, w której idzie, y, fara, idzie y, Nabuchodonozor i okazuje się, że on zaczyna podbijać poszczególne kraje po drodze. I Jeremiasz mówi, nawróćcie się, bo będziecie w jarzmie króla Babilońskiego. A co ty tam nam mówisz? Jachwę nie istnieje. Nawróćcie się. Tak? I okazuje się, że następuje oblężenie Jerozolimy. I Jeremiasz szydzi z tych ludzi i mówi, no i gdzie twoi bogowie, Jerozolimo? Wołajcie głośniej. Może, może oni odpowiedzą, może was uratują. A Jeremiasz mówi, poddajcie się królowi babilońskiemu. No to jest, jakbyśmy patrzyli na to z punktu widzenia patriotycznego, tak? no to to jest wręcz przeciwne patriotyzmowi, tak? Jak można poddać e, kraj, jak można poddać e, no, stolicę tego kraju? Poddajcie to, ten kraj, Postajcie, poddajcie ten, to miasto, poddajcie, a będziecie żyli. Tak mówi Jahwe, poddajcie się, tak? No i okazuje się, drodzy Państwo, że nic z tego nie wychodzi i, i stajemy wobec tej niewoli babilońskiej Następuje zniszczenie Jerozolimy, następuje jakieś, no, potem już jakieś, jakaś deportacja ludzi i zobaczcie, co się w tym momencie z nimi dzieje. Myślę o sposobie myślenia tych ludzi. tak? Okazuje się, że jednak jachwę zapowiedziany przez Jeremiasza zapowiedziane w tak trudnym momencie, kiedy wydawało się, że Jachwę w ogóle nie istnieje, Jeremiasz, Jeremiasz mówi, nie, poprawcie swoje postępowanie, bo Bóg was ukaże za wasze grzechy, a te refere kuku, prawda, Jachwę nie ma, tak? No i w tym momencie okazuje się że jednak, że występuje e, zniszczenie Jerozolimy za karę, tak? I w jakiej sytuacji stoją ci ludzie? Okazało się, że Jahwe dotrzymał słowa. Ten Jachwe, który nie istnieje, tak? Jachwe, który pokazał, że, że, że no Jozjasza pozwolił zabić, tak? Zobaczmy, drodzy, drodzy Państwo, że jesteśmy w sytuacji, w której ta walka Jeremiasza, także Jahwe, walka o monoteizm, walka o pytanie, kto tu jest naprawdę Bogiem? To jest walka, która odbywa się nie tylko intelektualnie, to znaczy oczywiście intelektualnie, ale ona odbywa się również na płaszczyźnie wydarzeń. I to takich wydarzeń, w których ludzie nie mogli, wobec tych wydarzeń nie mogli być obojętni, tak? Oni musieli, musieli uczestniczyć w tej działalności Jozjasza czy chcieli, czy nie chcieli, no, na ich oczach niszczono świątynię, tak? I oni musieli uczestniczyć w tych, ile lat? Cztery lata, tak? Niepewności. I oni potem musieli uczestniczyć w tym, że przyszedł Nabuchodonozor i zniszczył, zniszczył Jerozolimę. I oni to wszystko przeżyli, tak? Przeżyli te no, straszne przecież wydarzenia, w sytuacji, w których okazało się, że, że pokładane przez nich nadzieje w bogach obcych stały się taką mrzonką, tak? No Jerozolimo, gdzie są twoi bogowie? No, niech ci przyjdą z pomocą. Rozumiecie, to wygląda tak, jakby się po prostu odsunął na chwilę? żeby oni mogli z całą mocą powiedzieć, nie ma Jachwy, a potem łuboduj, trzepnę się o Jachwę, prawda? Okazało się, że on jednak istnieje. Chodziło o to, żeby oni poczuli, że na on naprawdę istnieje. Tylko zobaczcie, jakie to jest... Yy... Chciałem użyć słowa straszne, no może to jest dobre słowo. Jakie to jest yy, trudne dla nich, bo oni... Yy... Zrozumieli, że Jachwa istnieje, kiedy dostali za swoje grzechy. To znaczy, oni są w sytuacji, w której nie mogą powiedzieć, a myśmy mówili, że Jachwa istniejesz. Patrz, byliśmy Ci wierni. Patrz, byliśmy Cię prawda, oddani. I teraz dobrze, teraz nas nagroć za to, prawda, bo myśmy byli Tobie wierni. Tak? To jest dokładnie przeciwna sytuacja. Oni są w sytuacji, w której okazało się, że właśnie byli zupełnie niewierni w tym myśleniu ich. Tak? I okazało się, że Jakwe naprawdę istnieje. I w tym momencie, drodzy Państwo, oni stają jako tacy przegrani. Przegrani w tej batalii nie tylko zewnętrznej, nie tylko militarnej, ale tej przegrani w tej batalii intelektualnej. Okazało się, że oni po prostu nie mają nic na obronę. Oni są, nie wiem, można by tak to powiedzieć, prowadzeni w triumfie przez Jachwę, który zwyciężył, jako niewolnicy, jako ci, którzy przegrali. Ja bardzo chcę, mocno chcę podkreślić tę, tę sytuację przegrania tych ludzi. Dlaczego? Bo... To potem, potem jest stwierdzenie, że przed Panem Bogiem no, nikt się nie chlubi. Tak? Pan Bóg i tak zwycięża, a człowiek jest takim człowiekiem, który no przegrywa. Tak? Przegrywa tę całą batalię, ale przegrywa dlaczego? My wiemy z naszej historii nie dlatego, żeby potępić tego człowieka, tylko dlatego, żeby ten człowiek zobaczył, że Yahweh naprawdę jest potężny. żeby do, doświadczył na swojej skórze. Rzeczywiście, ja nie, ja nie mam tutaj poskakiwać Panu Bogu, tak? On po prostu pokazał mi swoją moc, swoją siłę. Bo no. W sumie, Królestwo no. to było jedyne królestwo, które jakby stanęło po stronie nas to było Przeciwstawiło się na jeźdźcy, który go atakował, prawda? Mogli oczekiwać wdzięczności z tamtej strony. Z no, pewnością na wchodzą wiedział o, o tej klęsce, wiedział o tym, że ten, ten naród, ten kraj, jak uh -huh. tyły, uh -huh. przeciwstawił się faraonowi i te mieszkańcy tego kraju mogą oczekiwać, że on skoro przyjdzie, bo tego może jest potężny, uh -huh. no to my albo no, ci, którzy wybraliśmy właśnie jego, uh -huh. on pokaże nam, no uh czy -huh. nie, a jakąś taką Tylko, później tak, tak, tak, tak, tak. Tylko właśnie, znaczy my nic, my nic o tym nie wiemy, znaczy nie wiemy o takiej, takiej postawie, tak? My po prostu o tym nie wiemy. Nikt nam o tym nie podaje żadnych informacji, tak? I dlatego ja tutaj na, na te, może tak, powiedzmy, żeby mnie nie uciekło, w księgach Pisma Świętego to, co dzieje się z Jozjaszem, jest takim wielkim znakiem zapytania. Nie ma szczegółowej, to znaczy są jakieś próby interpretacji tego, tylko że żadna z tych interpretacji nie jest interpretacją satysfakcjonującą autora biblijnego. Jak wrócę, no kawałeczek no, trochę. No tak. No. Mhm. Mhm. I dlatego, y, dlatego y, chciał powstrzymać który szedł w sukurs, w pod y, y, Czy sukurs tego nie wiem, no dobrze, no. no. no. Można tak by to próbować coś tutaj mówić, ale drodzy Państwo jesteśmy w sytuacji, która jest, która się trochę nam wymyka interpretacji, o tak powiedzmy, tak? Nie, księciem był, tak, tak, ale chodzi o to, że, że jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy yy, nie do końca przekonani o tym, że tak się tutaj coś, znaczy i przedstawiane przez Panów interpretacje, tak funkcjonują w literaturze. Ale żeby było naprawdę tak już no, do końca powiedziane, że o tak na pewno y, należy to interpretować, no to ja nie wiem, no Pismo Święte pokazuje, że... Yy, Jozjasz, to znaczy jest taka interpretacja w Piśmie Świętym, że Jozjasz popełnił tu grzech, to znaczy po prostu nie posłuchał głosu e, Pana Boga, tak? że nawet tak jest to, to, to pokazywane. Więc mamy kłopot z tą interpretacją tego, tego wydarzenia tak? i dlatego ja nie chcę w to wchodzić, prawda? żebyśmy tu nie... nie y, y, y, y, y, Rozwlekali, to to można by się zrobić jakąś pracę na ten temat, zebrać literaturę i zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Zatrzymajmy się na tej warstwie monoteistycznej, tak? Czy warstwie, która nie jest jeszcze monoteizmem, ale jest warstwą, która, która pokazuje nam, konieczność myślenia e, tych ludzi. Oni musieli w którymś momencie zacząć myśleć. Oni musieli w którymś momencie zacząć e, jakoś no, e, m, analizować swoje postępowanie. Oni stanęli jako przegrani i jako tacy właśnie przegrani mają to, tę sprawę e, rozwikłać. Tak? Oni stają przed tą sprawą. To ich boli. Tak? Ta sprawa ich boli bo nie tylko nie rozwiązali, nie tylko tej sprawy, czyli nie, nie poszli za Jakwę, ale jeszcze do tego dostali karę. Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, ja pomijam, to się przeskakuję, zobaczcie, że ja przeskakuję trochę tak historię dosyć dużymi krokami. Zobaczcie, że, że rozumieją zatem niewolę babilońską, ci ludzie, rozumieją niewolę babilońską jako zniszczenie całości narodu. Skończyła się w tym momencie historia święta. Skończyła się historia Pana Boga z Izraelem. Jahwe odszedł ze świątyni. Nie ma Jahwe. Tylko zobaczcie, że to znaczy, że Jahwe istnieje. Tak? To, to tak jest pokazane, że Jahwe istnieje. Tylko go tu nie ma. Tak? On sobie po prostu od nas poszedł. I, i to jest najbardziej no takie wstrząsające, można by tak domyślać się dla tamtych ludzi, no bo okazuje się, że ci ludzie szukali tego jak we szukali, szukali, szukali, szukali i wreszcie jak go znaleźli, tego nie mają, tak? I, i stoją w sytuacji takiej, no niewolników, tak? Niewolników, idą do, do tego Babilonu na przesiedlenie, idą... W sposób taki, no, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo. No, no właśnie niewolniczy, tak? Znaczy, nie mają żadnych praw, nie mają żadnego. Nie mają nic, tak? Nie mają. Nie są narodem, nie są. Mogą sobie mówić, że są synami Abrahama. I co z tego? I, bo jakby się nie opykuje synami Abrahama. On ich zostawił. On ich zostawił odszedł z Jerozolimy. Nie ma jachwy, po prostu jachwę sobie poszedł. To znaczy, drodzy Państwo, zobaczcie, że to znaczy również, że zawaliła się im cała ta koncepcja Boga jako króla, tak? Że Bóg ma swoją świątynię, swoje ziemię i, i na tej ziemi tam coś tam robi, tak? To wszystko im się zawaliło. I oni mają znowu zagwostkę taką, że nie tylko... Są niewolnikami, ale także są niewolnikami bez nadziei, bez pomysłu. Nie ma żadnej wizji, nie ma żadnego, żadnego, żadnego pomysłu na to, jak rozwiązać problemy, które mamy. Tak? Są nikim, po prostu nikim. Rozumiecie Państwo, dlaczego Jeremiasz jest tragiczną postacią? Bo on miał wszystko to powiedzieć, powiedział i jeszcze zobaczył, e, zobaczył że to się spełniło. Niesamowite. Widzimy drodzy Państwo, że, że jesteśmy na płaszczyźnie takiej, e, to, co nam się do, do czego doszliśmy e, jest, drodzy Państwo, na płaszczyźnie takiej no, zupełnej bezradności, beznadziejności. E, e, Powinniśmy w Jachwę wierzyć, nie wierzyliśmy, to Jachwę se poszedł, tak? I teraz zostaje nam snota w sumie, no bo, no bo nic nie mamy. Walczyliśmy, żeby coś mieć, a tu, a tu nic, koniec, skończyło się. Przy czym, drodzy Państwo, ja tak tutaj podkreślam tą, tą, tą beznadziejność tych ludzi w bardzo um, taki sadystyczny sposób... Ponieważ zaraz to jest potrzebne do czegoś, Jachwe, bo jest to do... Ta sytuacja jest do czegoś jakwe potrzebna. Do czego? Do Ezechiela. Otóż, jeszcze raz podkreślę, Izraelici nie mają nic. Są niewolnikami, nie mają perspektywy, nie mają Boga, nie mają, nie mają dokładnie nic. No i otwieramy pierwszy rozdział yy, Ezechiela. I y, następuje tam wizja, którą ma Ezechiel, wizja rydwanu Jahwe, tak, rydwanu Jahwe. Więcej, wizja tego, że ten Jahwe przychodzi do tego ezechiela i mówi, Ezechielu, posyłam cię do ludzi o twardym karku, o, o spiżowych czołach, żebyś im powiedział, tak mówi Jahwe. A czy oni posłuchają, czy nie? Ważne, żebyś to do nich poszedł, tak? Tylko znowu chciałem, drodzy Państwo, zatrzymać się nad ym, y, zdziwieniem, czyli pewną intelektualną działalnością. Ezechiela. Ja tak sobie tutaj już jakiś to Wam mówiłem, ale zawsze sobie wyobrażam takiego Ezechiela, który rozdziawioną buzią staje, patrzy na tego Jachwy i mówi, Jachwę, e, przepraszam, a, a co Ty tu robisz? Przez Ciebie to nie powinno być. Przecież Ty jako Jachwę, jakoś Bóg odszedłeś od nas. Ty jako Bóg jesteś tym, który nas ukarał. Ty jako Bóg jesteś tym, który wymierzył nam sprawiedliwość. Teraz nie mamy nic kompletnie. I Ty nam się pojawiasz? Po co? Po co Ty nam się pojawiasz? I to jest to zdziwienie Ezechiela, drodzy Państwo, to jest, to, to jest taki ten krok, taki kolejny bardzo ważny krok na drodze do, mono, do monoteizmu. Bo, zobaczcie, cała ta sytuacja zrobiła bardzo ważną rzecz. Rozwaliła myślenie o Jahwe jako o jednym z bogów Kanaanu, tak? Dotąd mogliśmy mówić o baalizacji kultu Jahwe, tak? że Izraelici rozumieli go jako Jachwę, jako yy, tak jak Baala. Oni rozumieli, że Jahwe jest jednym z bogów, może największym, ale jednym z bogów, albo jest jednym z mniejszych bogów, pierwszy jest Baal, wszystko jedno. Do tego momentu oni to tak rozumieli, a Bóg przez yy, wydarzenia historyczne i interpretacje Jeremiasza, a potem Ezechiela, Bóg im po prostu całkowicie tę koncepcję Boga rozwalił. To kim jest Bóg? Kto to jest Bóg, dla którego nie jest ważne miejsce? tak? Nie jest ważna ta ziemia. On przechodzi na pustyni, gdzieś tam w kraju wygnania, i mówi: Słuchaj, mam dla Ciebie, do Ezechiela, słuchaj, mam dla Ciebie zadanie. Pójdziesz do Izraelitów. Powiesz im w moim imieniu. Jachwe, no, no zaraz, znaczy, ty, ty, ty, kto ty jesteś? Jaki Ty jesteś? Jak ty działasz? To czym ty się kierujesz? To jaka jest Twoja koncepcja? Kto, jak ty wyglądasz? Jak, jak, no, rozumiecie, same pytania są tutaj, y, pojawiają się, bo to jest zupełnie nowa koncepcja. Koncepcja od razu, powiedzmy, monoteistyczna. Oto tu się rodzi monoteizm. Bo jakie jest myślenie? Jeżeli zatem Jachwę pokazał, że istnieje, pokazał, że ci bogowie Kanaanu są słabi wobec niego, tak? Oni niby tam tego Jozjasza tam, prawda, pomścili, tak? te, te świątynie pomścili, zabijając Jozjasza, to okazało się, że przed Jachwę to nawet ręką nie mogą ruszyć, tak? Nic to nie dało. Wołanie tych bogów obcych na, na pomoc Jerozolimy. Jerozolima została zniszczona. I Jachw to zrobił. To znaczy, że on istnieje. I więcej, on jest prawdomówny. Znaczy, jak powiedział, tak dotrzymał słowa, tak? To znaczy, drodzy państwo, że ci bogowie inni nie istnieją. Tak? I Jachwę nie jest związany Z jednym narodem Z jednym miejscem Z jedną e, ziemią Z jednym fragmentem prawda, Kilku tam akrów ziemi Gdzie stała świątynia Nie Jachwy pojawił się na ziemi nieczystej W ziemi obcej Bo tak mu się chciało tak? To znaczy, że on Włada całą tą historią Że on włada całą tą ziemią że On jest tym, który na tej ziemi rządzi. To znaczy jest, można by ciągnąć z tego wniosek. On jest jedyny. Nie ma innego Boga. I Ezechiel staje wobec właśnie tej, tej sytuacji. Staje wobec możliwości takiej, że patrząc na, patrząc na tych ludzi, którzy są no wokół, wokół tutaj tych, tych Izraelitów, na, na Izraelitów okazuje się, że oni że intelektualnie oni muszą dojść do tego, że, że nie ma innego Boga oprócz Jachwy. Boga, który działa. Boga, który pokazuje, że, że, że w sumie jest jedyny mocny, tak? O, bardzo dziękuję. Bo jak się, mu, dziękuję, jak się mówi dużo, to wiecie, zasycha w ustach. Bardzo dziękuję. To będzie na wieki wieków Amen, bo nagrywane jest, więc pani, no, <głosy> będzie widać, że pani kubek wody podała. No. Bardzo dziękuję. <głosy> Ezechiel staje przed tym problemem, znaczy przed staje przed intelektualnym wyzwaniem, on musi udowodnić, czy musi wyciągnąć wniosek. Jachwę, co ty tu robisz? No bo jesteś jedyny istniejący. Nie ma innego. Jest tylko ten, Jachwę, jedyny nasz Bóg. I zobaczcie, że to nie jest tak, że od razu Bóg, jak, nie wiem, miłosierny ojciec przychodzi, przygarnia, prawda, dzieci, no już nic się nie stało i tak dalej. Nie. Oni w dalszym ciągu są w niewoli, tak? Oni w dalszym ciągu nie mają żadnej perspektywy. Oni w dalszym ciągu są ludźmi, którzy nie mogą powołać się na to, że a my mamy Boga Jachwę. Nie. Jachwę posyła Ezechiela do tego, żeby im mówił w imieniu Jachwe. a nie, żeby on dawał im jakąś wizję szczęśliwości. Znaczy, w którymś momencie Ezechiel to robi, tak? Znaczy, ma taką wizję, prawda, odbudowy świątyni, Drodzy Państwo, to jest najpierw przecież wizja Ezechiela, wizje Ezechiela to są wizje pełne dosadnego języka, który ma pokazać ludziom, że oni są po prostu ludźmi, którzy są źli, niedobrzy, grzeszą. Przypominam Wam 16 rozdział, tak? 16 rozdział Ezechiela. I może tu się inne też rozdziały też pokazywać, prawda? No i, i oni są naprawdę są niewolnikami tylko teraz te, ci niewolnicy ci ludzie pod, y, y, podlegający karze zwróćcie uwagę, że ci ludzie są tymi właśnie, którzy y, są y, no, zmuszeni, w cudzysłowie zmuszeni zmuszeni do myślenia to dlaczego Jachwe do nas przychodzi to dlaczego Jachwe tu jest to dlaczego Jachwę przyszedł? Dlaczego? No i oni stają wobec takiego, takiego tak, taki, takich, dylematów, takich problemów. Nic im nie jest zabrane, oprócz tego, że jest pokazane, Jachwę naprawdę istnieje. Jak odszedł z Jerozolimy, tak do nas przyszedł i posłał nam proroka. I ten prorok mówi, na, poprawcie swoje postępowanie, poprawcie swoje postępowanie, bądźcie ludźmi moralnymi, róbcie dobro, nie zło. tak? I tu, drodzy Państwo, dochodzimy do <śmiech> takiego bardzo, myślę, ważnego momentu, yy, który w literaturze przedmiotu nazywa się monoteizmem moralnym czy etycznym. To znaczy, co to jest monoteizm etyczny? To jest takie stwierdzenie, że z istnienia jedynego Boga wynika sposób dobrego postępowania. Tak? Ja jestem moralny dlatego, że istnieje jeden Bóg, tak? że nie ma innego Boga. Istnieje jeden Bóg i dlatego jestem moralny, tak? dlatego postępuję moralnie. Spróbujmy nad tym się chwilę zatrzymać, bo to bardzo ważny moment. Bo on się właśnie kształtuje o, o w tym miejscu, tak? To czy znaczy przy, przy właśnie przy, przy Ezechielu, przy, tym jego, przy tych jego mowach do tych ludzi. Nie bądźcie tymi, którzy robią grzechy. Nie bądźcie tymi, którzy robią zła, zło. Róbcie dobro, tak? Ale wy jesteście ludźmi, którzy mają właśnie kamienne czoła, którzy mają kamienne serce, tak? A ja do was mówię, bądźcie ludźmi dobrymi, tak? Bądźcie ludźmi, którzy, którzy działają no, tak w sposób no, odpowiedni, czy odpowiadający Bożemu prawu. Przy okazji przypomnę państwu 34 rozdział Ezechiela. Gdzie to jest? No właśnie, jak zwykle, jak się szuka, jest 16 yy, werset, <śmiech> przy czym ja go przeczytam tak, jak jest w oryginale, znaczy nie przeczytam w oryginale, bo przeczytam tekst polski, ale nie użyję tego sformułowania, które zostało użyte w tłumaczeniu. Ja sam będę pasł owce to jest mowa o pasterzach którzy źle pasli owce. Ja sam będę je układał na legowisko wyrośnia pana zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem okaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną zniszczę. 34-16 34-16 Zniszczę. Ja wiem, że macie napisane w tekście ochronie, ale no co ja zrobię, że tak tłumacz wybrał? No, nie wchodząc w ten tekst, bo trzeba by po hebrajsku wyciągnąć ten tekst i pokazać wam tutaj. Tam jest pewna trudność, prawda, która jest tutaj trudność, która wynika wynika z tekstu hebrajskiego, to znaczy niejasności tekstu hebrajskiego. No i wydaje się, że, że bliższa temu, co jest napisane, jest interpretacja, że zniszczę, a nie, że będę ochraniał. Tłustą i mocną zniszczę. Dlaczego zniszczę? Bo tam jest, będę pasł sprawiedliwie, bo tłusta i mocna rozpycha się, odsuwa prawda, te chory i tak dalej. Więc Pan Bóg ją zniszczy, tak? Będzie pasł sprawiedliwie, ale sprawiedliwie to znaczy, że ludzie, owce mają być moralne, tak? I zobaczcie właśnie, tu jest, tu jest ten moment tego, tego tworzenia się monoteizmu etycznego, znaczy monoteizmu takiego, że Pan Bóg właśnie yy, zaczyna mówić, słuchajcie ludzie, pamiętacie przymierze, które ja z wami zawarłem, no proszę, pamiętamy, pamiętamy. I co było w przymierzu? Macie pełnić moje prawa. A wyście nie pełnili moich praw. A moje prawa czego dotyczą? No właśnie moralnego życia, dobrego życia, tak? A oni nie robili tego. No to co Pan Bóg zrobił? Na mocy przymierza, który mówił, że... Jeżeli będziecie pełnili moją wolę, to ja będę was, y, wam błogosławił. Jeżeli nie będziecie pełnili moją wolę, to ja was zniszczę. Na mocy tego przymierza, tu nam się kłania tradycja deuteronomistyczna, na mocy tego przymierza ja doprowadziłem do, y, wprowadziłem w życie to, co wam obiecałem. Zniszczyłem was? No, zniszczyłem. To znaczy, że y, ja dopominam się moralności. Ja dopominam się tego, żeby człowiek dobrze postępował, tak? Czyli zobaczcie, że to nie jest tylko takie stwierdzenie, że jest jeden Bóg, tak? O, mamy takie, takie pogląd, że mamy jednego Boga tylko. Nie. To jest jednocześnie, o właśnie w tym momencie, właśnie u Ezechiela, to jest w tym momencie jest stwierdzenie, tak, i dlatego, że jest jeden Bóg, to wy wreszcie zacznijcie czynić dobro, a nie zło. Nie ma możliwości czynienia zła. Znaczy, fizyczna możliwość jest, ale, ale to, jest, to jest coś, co, czego Bóg się dopomina od nas, tak? Bo zniszczył Izraela za złe postępowanie. Nie tylko za brak wiary w Pana Boga. Za złe postępowanie. No, no. No to jest to pytanie o resztę Izraela prawda? Pytanie, które jest nierozwiązane Ale Ezechiel pokazuje W tym szesnastym rozdziale Którego tutaj nie czytamy Nie będziemy do tego wracali Pokazuje wszyscy, wszyscy zgrzeszeni wszyscy, Że resztą jest to, co Bóg oczyścił A nie ci, którzy byli czyści I dlatego przeszli przez dzień gniewu Przez dzień Jachwe, Przeszli nienaruszeni nie, nie ma takich ludzi. Nie ma takich ludzi. Chociaż no, jest to pytanie, tak? to, to, to, pytanie zostaje, tak? ale, ale tutaj taką odpowiedź daje nam Ezechiel. Tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, że <śmiech> mamy tu wartość dodaną tak? do tego naszego całego rozwoju myślenia o, o monoteizmie, że Pan Bóg objawia siebie w historii, to jest ważne, w historii jako jedynego ale jednocześnie objawia siebie jako tego, który jest strażnikiem, czy, czy no wymaga właśnie moralności od człowieka. I to jest rzecz niesamowita. Tak? To jest rzecz niesłychana. Że nasze rozważania, czy Bóg jest, czy Boga nie ma, czy Bóg jest jeden, czy Bogów jest wielu, to nie jest rozważanie filozoficzne, tylko to jest rozważanie moralne. To jest niesamowity moment, odkrycie Izraelitów. Tak? To jest niesamowita sytuacja, w której y, okazuje się, że, że trzeba coś jeszcze dodać. Tak? To nie tylko tak, że będziemy się y, właśnie kłócili z kimś tam, że jest jeden Bóg, czy Bogów innych nie ma, czy w ogóle jest Bóg, czy Boga nie ma. Już raz powiem, tylko skończę za nie że, że to jest sytuacja, w której my musimy że Nasza moralność ma być Konsekwencją przyjęcia jedynego Boga Słucham pytania A dlaczego nie? Może i tak, to czym znaczy, nie, nie wiem, trudno im powiedzieć. Natomiast jeżeli miałbym jakoś interpretować sytuację, dlaczego to, to poznanie Jachwy dokonało się w grzechu, tak? Kiedy Izajcie byli grzesznikami, tak? to ja bym mówił, że dlatego, że yy, jednocześnie jest to poznanie jego wielkości. Tak? Jeżeli ja nie jestem wielkim człowiekiem w swoim własnym myśleniu, tylko właśnie niewolnikiem, grzesznikiem podlegającym karze, to ja tym bardziej widzę wielkość jachwę. Tak? To tak bym to powiedział. To jest gdybym miał szukać jakiegoś em, <kluzł> jakiegoś... Em, porównania, tak? Jakiejś sytuacji, którą można by tutaj przez porównanie pokazać, to y, ja bym mówił tak, że y, setnik pod krzyżem odchodzący po śmierci Jezusa, odchodzący i bijący się w piersi, mówiące, ten naprawdę był Synem Bożym jest tutaj takim przykładem tych Izraelitów, tak? On jakby na własnej skórze na doświadczeniu swoim, w tym znaczeniu, na własnej skórze, zobaczył wielkość Boga, tak? Ale wielkość Boga nie w ten czas, kiedy jest wielki, ten człowiek, wielki, wspaniały, cudowny, dobrze postępujący, tylko właśnie, o właśnie w tym momencie, kiedy jest najbardziej zły, niedobry, właśnie zabił Boga, tak? I zabił tego Boga i mówi, no nie, to on był Bogiem, tak? Sprawdziłem to, tak? To jest niesamowite, to, znaczy, to jest bardzo ciekawa sytuacja, tak? że Bóg w grzechu poznaje się. Znaczy w tym momencie, kiedy człowiek jest grzeszny, Bóg pozwala siebie poznać. I to właśnie w tym momencie pozwala siebie poznać, a nie w innym momencie. Tak? Nie wiem, dlaczego Bóg tak chce, ale tak chce. I można by, chociaż chociażby właśnie ten setnik pod krzyżem, Paweł pod Damaszkiem, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? A ja Ciebie nie prześladuję. W ogóle nie wiem, kto Ty jesteś, Panie, tak? A ja idę prześladować chrześcijan. Ale to ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, tak? I okazało się, że Paweł do Pawła dotarło. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, jestem, jak on to potem mówi, poronionym płodem, prawda? Wzrok Jezusa i wzrok świętego Piotra, tak? Na dziedzińcu Kajfasza, tak? Zobaczcie, on zobaczył, że przegrał. On, on człowiek on zobaczył, że, jest, że właściwie jest nikim, tak? Że właściwie. A Bóg jest wszystkim, tak? Dlaczego Bóg tak robi? A skąd ja mogę wiedzieć? No nie wiem, zapytajcie się Pana Boga przy najbliższej okazji. Ale, ale rzeczywiście to jest, co, co jest. Takie, takie poznanie Boga wychodzi nam z Pisma Świętego, że Bóg się pozwala poznać w całości, w wielkości swojej, w ten czas, kiedy człowiek jest grzesznikiem. Widać jeszcze Izraelici nie byli na, taki, na takim poziomie swojego rozwoju. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, to jest bardzo, do... bo myślimy, prawda? Szukamy y, tutaj jakichś myśli. no. No. no. Dobrze, a czy, a czy nie można by to inaczej powiedzieć, czy inaczej do tego podejść, żeby ja to dobrze wyraził. Chodzi mi o to, że... To w... no bym nie chciałbym się odnosić do tego monodylizmu, prawda, znaczy do tych, do tych badań etnograficznych, bo na ich temat nic nie wiem. Znaczy ja nie jestem etnografem, prawda, i tutaj... Powiem tak, istnieje coś takiego jak naturalna yy, duch, nieduchowość, naturalna religijność człowieka. Naturalna. Człowiek stający wobec yy, żywiołu świata, wobec yy, swojego życia, sensu, pytania o sens życia i tak dalej, jest religijny. To, to myślę, że jest... Yy, wielokrotnie pokazane na, na działaniach różnych ludzi, którzy nie są wierzący, a są religijni. Ja kilku takich spotkałem. Prawda? Taki ateista, który mówi, jak Boga kocham, jestem ateistą na przykład. Prawda? Piękne to było. E, bardzo. I jest ta religijność naturalna, tak? Ona jest większa, mniejsza, bardziej, mniej ujawniająca się no tylko my o tym nie mówimy, tak? To nie jest tak, że, że człowiek stający wobec przestrzeni, której jest, wobec dzieł, które, które, które widzi, przyrody, siebie, mówi, no musi istnieć ktoś, kto jest tym Demiurgiem, może nie powinienem uczywać tego słowa, bo już skanalizowałem moje myślenie. Tym, kto jest, to jest jakiś większy. No. To, jest, to jest bardziej taki do, do, do pokazania się tutaj jako Bóg. A może to jest tak, że właśnie niezależnie od tego, tej naturalnej religijności, Jachwe wchodzi i mówi, a ja jestem inny. Ja jestem na innej płaszczyźnie. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że to jest inna płaszczyzna, tak? że być może te badania, na które Pani się powołuje, być może rzeczywiście pokazują, że, że to, to było jakieś tam zawirowanie, ale, ale jesteśmy na jakby na innej płaszczyźnie. To nie jest płaszczyzna naturalna, to jest płaszczyzna objawiona. Tak? Znaczy Bóg przychodzi i przez wydarzenia, które się dzieją, Bóg pokazuje, ja naprawdę jestem. I to nie jest, tego oni nie wykonceptowali z no właśnie z tego, co tam widzieli, tylko oni stanęli przed rzeczywistością. Tak? I, ta, i z tej rzeczywistości, rzeczywistości historycznej, rzeczywistości działania, interpretacji tutaj przez, podawanej przez proroków. I oni musieli wyciągnąć jakiś wniosek. Tak? Znaczy, chcę powiedzieć, że to jest wartość dodana. Tak? Tak trochę marksistowsko to brzmi, ale to jest wartość dodana tutaj, to, że to jest że coś, coś, coś innego. Tak? I, i w historii Izraela rzeczywiście Izrael przechodzi nie od y, monoteizmu do monoteizmu z małą wypadem w kierunku y, politeizmu, tylko to jest tak, że oni próbują znaleźć tego jedynego Boga idąc przez y, właśnie politeizm. Tak? Czy może nie politejzm, no takie, bo to nie był politeizm wprost bezpośrednio, nie powiem o tym, nie, nie użyję tego słowa, nie, nie użyję. Natomiast um, który określa to bardzo szczegółowo, to, to istnieje takie słowo, które określa taką właśnie sytuację, ale to oni dochodzą do To jest odkrycie dla nich, tak? Odkrycie dlaczego? Bo Bóg się w ten sposób objawia. To jest objawienie, coś dodanego do, do, do tej sytuacji. Podobna sytuacja jest z Jezusem, drodzy panowie, drodzy państwo. Podobna sytuacja jest z Jezusem. Apostołowie, wierzący ludzie, tak? Oni zadają sobie pytanie, a kim jest Jezus? I to jest prowokacja, w cudzysłowie, prowokacja intelektualna Jezusa, tak? Jezus nie mówi im od razu, kim jest, tylko oni zadają pytanie, a kto to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? A kim ty jesteś? A dlaczego on tak postępuje? A skąd ta nowa moc tutaj, tak? I dopiero pod Cezerą w Ewangelii Marka, pod Cezerą Filipową, to Jezus sam ich pyta, a wy za kogo mnie uważacie, prawda? I oni muszą, to jest następny krok, tak? A potem mówią, to jest Mesjasz, super, prawda, tutaj ktoś i stają pod krzyżem, i cała ich nadzieja, Uuu, Piotr się zaparł Jezusa, prawda? Podobieństwa z tym, co było pod niewoli, w niewoli babielskiej, są uderzające moim zdaniem, prawda? I oni stają, Jezus do nich po tym wieczorniku przychodzi i mówi, To ja jestem. Tak? Czyli on im daje doświadczenie. Czyli nie jest to coś, co oni właśnie wymyślili na drodze naturalnej. To nie jest coś, co oni wymyślili na drodze intelektualnej, tak? Tylko to jest coś, przed czym oni stanęli, co jest objawione. No, tematem naszego wykładu jest objawienie, więc to jest coś, co Bóg daje jako objawienie, tak? I, no i tylko tyle mogę powiedzieć, znaczy tyle mogę pokazać na terenie Pisma Świętego, tak? Na etnografii się przepraszam, nie znam, chociaż chętnie bym się poznał, bo to bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie, etnografia w ogóle, bardzo, bardzo ciekawe. No. Słucham? No nie wiem, to jest prośba, żeby pani podała bibliografię do tych badań. Proszę bardzo. Nie, to nie jest... Przy okazji mamy, zobaczcie, seminarium zrobi się nam tutaj z y, kultury w ogóle, y, ba, ale to bardzo dobrze, to bardzo dobrze, drodzy Państwo, bo zdanego wynika, że, y, to, co my robimy, nie dotyka jednej rzeczy, tak? tylko pociąga nam różne, różne, sprawy. Bardzo dobrze, o to chodzi. Na tym polega studiowanie, więc to jest no, fajna rzecz, fajna, fajna, dobra rzecz. Także jeżeli ja mogę zatrzymać się tylko na Starym Testamencie, prawda, to tak bym chciał pokazać, tak? Że tu w tym momencie właśnie następuje yy, objawienie się Pana Boga poprzez nauczanie proroków, na razie dwóch na mamy, przepraszam, i yy, przez yy, historię, tak? I przez to, że, że właśnie ci ludzie są tacy właśnie dziwni, znaczy, ci ludzie są w dziwnej sytuacji zobaczcie, drodzy Państwo, teraz wyprzedzam, bo o tym też chcę powiedzieć kiedyś, ale to tak bliżej wakacji, że zobaczcie, kiedy Kościół, Kościół, kiedy Kościół wychodzi i wyznaje Jezusa dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, tak? Dopiero w tym momencie im się to wszystko ułożyło, prawda? Dopiero się w całość zlało, tak? To jest coś właśnie takiego, co my powiemy na następnym naszym spotkaniu, bo już dzisiaj nie zdążę, o Deuter i prawda? To się po prostu wreszcie zrobiła jakaś tam synteza, tak? Na razie mamy sytuację, w której okazało się, że historia pokazuje nam, że nie ma innych bogów, tylko jest Jachwę i że ten Jachwę domaga się, żeby ludzie byli ludźmi moralnymi, tak? Żeby postępowali dobrze, żeby nie było tutaj odejścia jakiegoś innego do, do innych bogów, czy innych systemów, żeby to w te, ten sposób jakoś to yy, no, działało. Tak? I zobaczcie Państwo, że w tej szkole, tak, Czyli czy tych rekolekcjach, jakbyśmy to nazwali Niewolę Babilońską, no bo jakoś można by przez analogię nazwać ją, tak, no szkoła, gdzie uczeń, uczniowie muszą się nauczyć, tak? muszą zrozumieć, tak? rekolekcje, gdzie <grych> ci ludzie muszą się nawrócić, tak? to, to jakkolwiek byśmy to nazwali. Zobaczcie, że bardzo ważną rolę odgrywa w tym wszystkim czas. Zobaczcie, że to nie jest objawienie takie, że Pan Bóg przychodzi, objawia się i od razu ma efekt. Nie. Zobaczcie, że jest coś takiego, że, że człowiek potrzebuje takiego. No, do, do czasu, tak? Potrzebuje zastanowienia, potrzebuje tego, żeby ktoś by Cię przemyślał, żeby doszedł do czegoś, tak? Żeby zobaczył, co, co, w, tym, co w tym wszystkim jest. I myślę, że tu jest, że mm, można by właśnie w ten sposób powiedzieć, że jakimś objawieniem Pana Boga jest także no właśnie ten czas, który nie czas w znaczeniu historii, tylko czas, którym Pan Bóg, który Pan Bóg daje człowiekowi, żeby człowiek mógł się zastanowić. To też jest jakiś element tego objawienia. To też jest jakiś element takiego... Takiej wyrozumiałości, jeżeli tak to można by nazwać, bo nie wiem, czy to słowo jest adekwatne tutaj, takiej wyrozumiałości Pana Boga w stosunku do ludzi, tak, że On im zostawia czas, że On im zostawia czas e, do zastanowienia, na refleksję, czas do tego, żeby ci ludzie e, pomyśleli, do tego, żeby to przetrawili, żeby się pozłościli trochę, żeby jakoś tam, nie wiem, e, no cokolwiek zrobili. Tak? Znaczy, to, jest, to jest jakaś nauka, no. to jest jakiś, jakiś moment taki, żeby to właśnie przetrawić, no. przemyśleć. Tak? Czyli y, ta niewola babilońska jest czasem objawienia, ale zobaczcie, drodzy Państwo, że objawienia w sercach i umysłach tych ludzi. Tak? Oni dostali już wszystko i teraz mają czas na przerzucie tego, tak? takie przetworzenie. Tak? Coś muszą z tym zrobić. I Pan Bóg ich wcale nie popędza. Wcale ich nie popędza. Pozwala tym ludziom na to, tak? Jest to coś, znaczy zatrzymuję się na tym, dlatego że moim zdaniem jest to coś bardzo ciekawego. To znaczy, no bo chciałoby się, tak mi się wydaje, że chciałoby się żeby w którymś momencie, jak Pan Bóg się objawi, to ciach, prach. Pan Bóg przychodzi, daje nam instrukcję obsługi, prawda? Pan Bóg yy, 2.0, prawda? Czytam ile, prawda? Mamy instrukcję obsługi, czytamy, czytamy, dowiedzieliśmy się, zobaczyliśmy i już wiemy, jak tym Panem Bogiem działać. No nie, nie. Pan Bóg tak w ogóle nie działa. Po raz kolejny, drodzy, pan, drodzy Państwo, Pan Bóg staje przed wolnością, tak? Przed wolnością człowieka daje czas tej wolności, żeby ta wolność człowieka no, w jakiś sposób no, sobie właściwy, tak? no, no, na, na tych płaszczyźniach, na, na, na której może. Żeby ta wolność człowieka zagrała, tak? znaczy, żeby załapała, o co tu chodzi, żeby, żeby przyjęła. Czy Bóg zmusza człowieka, żeby człowiek uwierzył w Niego? Nie. Bóg prowokuje człowieka, żeby człowiek w niego uwierzył, ale go nie zmusza. I daje człowiekowi czas. Czas na nawrócenie, czas na przemyślenie. Domaga się od tego człowieka, żeby on myślał. Myśl człowieku, tak? Ja nie chciałbym być w skórze tych Izraelitów, którzy słuchali, yy, słuchali Ezechiela, tak? Tak na naprzeklinał, słuchajcie. Tak ich zmieszał z błotem, prawda? To no, było straszne. No. Trzeba by gdzieś na, na warszawską Pragę czy tak, nie wiem, na wolę się wybrać, dawną wolę, prawda, żeby tak posłuchać takiego języka, takiego, takiego działania. Tak? I, I to człowiek by tak w się może poczuł jak ci Izraelici właśnie tam w tej niewoli babilońskiej. Tak? To No mniej wszystko, no, dlatego nie chcieli wracać. No, no, no, no, no, no. Uh -huh, uh -huh. Dojdziemy do tego, dobra. to czy jeszcze na razie jesteśmy przed? znaczy na początku niewoli woli Zaraz dojdziemy dalej, czy zaraz? Nie zaraz, no. Znaczy, mam jeszcze 10 minut do, do, do skończenia tutaj, trochę wcześniej skoczę, ale no, nie da rady to wszystko tutaj zrobić. A jeszcze trochę zrobimy czasu, jeszcze trochę spraw zrobimy dalej, bo tu można by dalej, na przykład, wyciągnąć Malachiasza z jego dyskusją Pana Boga z ludźmi prawda na temat ten. A co my złego robimy? tak Dojdziemy do tego pomalutku, nie, nie szybko. Dobrze, zobaczcie, drodzy Państwo. No, wracając do tego czasu, tak? To znaczy, to jest dla mnie coś, coś y, takiego bardzo ważnego, bo to jest afirmacja, powtórzę, to jest afirmacja ludzkiej wolności, tak? Ludzkiej wolności, w której Bóg y, ma upodobanie, tak? znaczy, jedyność Boga, czy to, że Bóg jest jeden, pociąga za sobą monoteizm etyczny. Konieczność bycia człowiekiem moralnym ale można by powiedzieć tutaj, jest to konieczność bycia, pociąga ze sobą konieczność bycia człowiekiem, czyli istotą, którą teraz nazywamy homo sapiens, tak, myślącą, tak. Że Bóg dopomina się, można by powiedzieć na, na tle tego, co powiedzieliśmy, że Bóg dopomina się do te, od tego człowieka to, żeby on naprawdę był sapiens, tak. Co świadczy o jego... Wielkości, o, o, jego, o jego życiu, o, o, te, o jego człowieczeństwie. Tak? Czyli znowu mamy, drodzy Państwo, bo to nam już kiedyś to wyszło, znowu mamy, że rozumienie Boga pociąga za sobą rozumienie człowieka. Domaga się rozumienia człowieka. I tu znowuż ukłon w stosunku organizatorów, żeby wymyślili wykład pod tytułem Antropologia Starego Testamentu. Myśmy, bo, czyli kim jest człowiek, tak? Kim jest człowiek? 8 psalm, prawda? A kimże jest człowiek, tak? To byłoby ciekawe. Zobaczcie, jak, jak Pismo Święte kształtuje nam postać człowieka, bo nie od razu pokazuje nam tego człowieka w sposób taki no, wspaniały, cudowny i tak dalej. To też jest rozwój. A więc wróćmy, bo chciałbym skończyć jakoś to. Zobaczmy, drodzy Państwo, że znowu mamy sytuację, w której, w której Bóg, to jak ja rozumiem Boga, to jest jednocześnie to, jak ja rozumiem siebie. Tak? Ja, człowiek. I dopiero jakby z punktu widzenia tego rozumienia Boga, ja mogę zrozumieć siebie. Można by tak to, tak, to, tak to nazwać, tak? Dobrze. Znaczy jak siebie rozumiem, to oczywiście rozumiem też drugiego człowieka, tak? Bo to też jest, ja jestem człowiekiem żyjącym w społeczeństwie, w społeczeństwie. dlatego mam być moralny zresztą. Na tym przerwijmy, drodzy Państwo. Przerywam, bo to jest kwestia taka, że no, nie mogę dojść do deutoryzajasza w tej chwili, bo mam zbyt mało czasu, tak? Ale musimy do tego deutoryzajasza w jakiś sposób dojść e, no, na następnym naszym spotkaniu, które będzie kiedy? Za miesiąc, czyli za miesiąc chyba. Mhm.